7, 4 tysiące 847-647-4 i 3 zera 847-647-4-0-0-0 Radiowy Magazyn Posiadłość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 Z rynku nieruchomości. Wzrost sprzedaży nowych domów we wrześniu. Wyniki sierpniowe skorygowane w dół. Założyciel Quicken, gdzie jest kapitał? Ponowny wzrost wskaźnika własności domów. 2017 będzie rokiem początkujących nabywców z pokolenia milenium. Fanny i Freddie upraszczają praktyki w zakresie oceny ryzyka z tytułu kredytów. We wrześniu sprzedaże nowych domów jednorodzinnych wzrosły o 3,1% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 593 tysięcy jednostek. To aż prawie 30% wzrost w porównaniu do wyników osiągniętych rok temu. Departament Handlu skorygował również mocno w dół liczbę sierpniowych sprzedaży do rocznego tempa na poziomie 575 tysięcy jednostek. Średnia cena sprzedaży nowego domu wynosiła we wrześniu 313 500. Rząd szacuje, iż zapasów nowych domów wystarczy na 4,8 miesiąca sprzedaży. Sprzedaże wzrosły w regionie północnego wschodu, środkowego zachodu i południa, a spadają w regionie zachodu. Założyciel Quick Loans chce wiedzieć, dlaczego więcej inwestorów nie inwestuje pieniędzy w budowę nowych domów. W wypowiedzi dla CNBC, Dan Gilbert zauważył, iż liczba nowych gospodarstw domowych netto przewyższa podaż domów. Jak powiedział, ostatni wzrost budów nowych nieruchomości miał miejsce 8 lat temu. Zdaniem Gilberta, tak wolne tempo budów grozi zastojem całej gospodarki nastąpił ponowny, umiarkowany wzrost wskaźnika własności domów. Nowe dane Biura do Spraw Ewidencji Ludności pokazują, iż w trzecim kwartale tego roku wskaźnik wzrósł do 63,5% w porównaniu do 62,9% w drugim kwartale, stanowiącym najniższy poziom od 50 lat. Mimo to wskaźnik wartości domów jest nadal poniżej poziomu sprzed roku i znacznie poniżej najwyższego poziomu z 2004 roku wynoszącego 69,2%. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Realtor.com, rok 2017 będzie należeć do początkujących nabywców z pokolenia milenium. Badanie to sugeruje, że ponad połowa wszystkich domów sprzedanych w 2017 roku zostanie kupiona przez nabywców kupujących po raz pierwszy, a większą ich część będą stanowić milenialsi. Realtor.com nazywa to zasadniczą zmianą i prawdziwą, całkowitą przemianą. Jak duża będzie to zmiana? W 2016 roku tylko 33% osób, które planowały zakup domu, to początkujący nabywcy. Badanie pokazało, iż w przyszłym roku liczba ta wyniesie około 52%. Jonathan Smoke, główny ekonomista Realtor.com, przewiduje, że tak duża liczba początkujących nabywców na rynku sprawi, iż w przyszłym roku rywalizacja o niedrogie domy na start na przedmieściach będzie jeszcze bardziej zażarta. Fannie Mae i Freddie Mac podejmują kroki mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu oceny ryzyka z tytułu kredytów hipotecznych. Fannie Mae nazywa swoje wysiłki Day One Certainty. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie klientom zaufania w odniesieniu do udzielania kredytów tak, aby więcej kwalifikujących się kredytobiorców miało dostęp do przystępnych kredytów hipotecznych. Tymczasem Freddie Mac dodaje nowe funkcje do swojego narzędzia Loan Advisor Suite, które zdaniem agencji obniżą koszty zaciągania kredytu. Zmiany te wejdą w życie wiosną przyszłego roku. W zasadzie Fannie Mae i Freddie Mac nie udzielają bezpośrednio kredytów konsumentom, ale kredytodawcy, którzy z nimi współpracują, muszą przestrzegać standardów GSI. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy znają się na rzeczy. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Okazja, okazja, okazja.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 Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłasza kryteria finansowania kondominiów przez Federalną Agencję Mieszkaniową. Stałe rekordowe tempo pomimo niskiego poziomu sprzedaży w Austin we wrześniu. Ceny domów nieustannie pną się w górę. Finansowanie kondominiów zabezpieczone przez FHA będzie dostępne dla nabywców nieruchomości, w których wskaźnik zamieszkania przez właściciela wynosić będzie zaledwie 35%, co stanowiło kluczowy element przyjętej tego lata ustawy wspieranej przez Krajowy Związek Realnościowców. Ustawa miała wejść w życie automatycznie, chyba że do 28 października inny wskaźnik zostałby ustalony przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Departament ten twierdzi teraz, że zgodzi się na 35% wskaźnik Wskaźnik, jeśli kondominium może wykazać stabilność finansową, która pozwoliłaby FHA uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Prezes Krajowego Związku Realnościowców Tam Salomon powiedział, że pismo HUD to krok w dobrym kierunku, ale jego zdaniem niższy wskaźnik powinien być dostępny dla wszystkich nieruchomości zatwierdzonych przez FHA. Rok 2015 był rekordowy dla rynku nieruchomości w Austin w Teksasie, mimo że we wrześniu nastąpiła stabilizacja sprzedaży. Zdaniem ekspertów niski poziom sprzedaży w miesiącu, o którym mowa, nie stanowi powodu do zmartwienia. Prezes Rady Związku Rolnościowców z Austin, Aaron Farmer, powiedział Spectrum News, że pomimo niskich sprzedaży rok 2016 jest na dobrej drodze do osiągnięcia kolejnego rekordu w Austin. Większa liczba nabywców konkurujących o mniejszą liczbę nieruchomości miała wpływ na stabilny wzrost cen domów w sierpniu. Krajowy indeks ceny nieruchomości S&P CoreLogic Case-Shiller odnotował w przedmiotowym miesiącu roczny wzrost, który wynosił 5,3% w porównaniu do 5% w lipcu. Z kolei indeks cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach odnotował w sierpniu roczny wzrost do 5,1% w porównaniu do 5% w lipcu. Siódmy miesiąc z rzędu Największe wzrosty cen odnotowano w Portland, Seattle i w Denver. Kupujących coraz bardziej zachęca stabilny wzrost zatrudnienia, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i wczesne oznaki wzrostu dochodów.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 4000 847 647 4 i 3 zera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 siedem 4 i 3 zera. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy.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 W rezultacie konkurencja wśród kredytobiorców udzielających kredytów Jumbo stała się bardziej zacięta. Rywalizacja ta wpływa na obniżenie cen i wzrost dostępności kredytów. Ha, ha, ha! Kupiłem, kupiłem mój własny dom, dom, domeczek, domusiek, muah! a mówili, że to niemożliwe. Haha. Ha! Jeśli i Ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju, zadzwoń do nas.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 posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM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 Uwaga, łowcy okazji. Glenview. Nowo zgłoszony do sprzedaży, murowany dom parterowy z pełnym, wykończonym basementem. Cztery duże sypialnie. Dwie pełne łazienki. Olbrzymia kuchnia. Dębowe podłogi w całym domu. Garaż na dwa i pół samochodu z bocznym wjazdem. Duża ogrodzona działka. Boczna, spokojna ulica. Dystrykt szkolny numer 34 i 225 Glenburg High School. Nabywcą ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 16 tysięcy wkładu własnego. Nie czekaj. Dzwoń, szczegółowe informacje już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 4 i 3 zera. Okazja, okazja, okazja.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 dzwonisz już teraz 847-647-4000 847-647-4000 nie czekaj dzwoń już teraz 847-647-4000 agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości And you just sit way over there And the songs, they get louder Each one better than before And you singing the songs Thinking this is a life And you wake up in the morning and your hips twist the sides Where you gonna go? Where you gonna go boy Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs Thinking this is a life And you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go and Where you gonna go boy Where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight?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 Pośrednik kredytowy kontra kredytodawca hipoteczny. Który z nich jest odpowiedni dla Ciebie? Kiedy jesteś już gotowy uzyskać kredyt, może się okazać, że wybór opcji jest ogromny. Stała czy zmienna stopa oprocentowania? Punkty czy ich brak? Pośrednik kredytowy czy kredytodawca hipoteczny? Ta ostatnia decyzja, pośrednik kredytowy czy kredytodawca hipoteczny, dotyczy prostej różnicy, którą jednak można łatwo opacznie zrozumieć. Mówiąc najprościej, pośrednik kredytowy jest niezależnym specjalistą, który pomaga w znalezieniu ofert różnych kredytodawców. Kredytodawcę hipotecznego reprezentuje specjalista do spraw kredytów, który może przedstawić tylko jedną linię produktów tej instytucji. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Z praktycznego punktu widzenia pośrednik kredytowy może przedstawić Ci pakiet kredytów różnych kredytodawców, np. Wells Fargo, Chase i Quicken Loans. Z drugiej strony specjalista do spraw kredytów z Wells Fargo może przedstawić Ci ofertę kredytów hipotecznych tylko Wells Fargo. Zalety korzystania z usług kredytodawcy obejmują wiarygodność i reputację. Za to polegając na pośredniku kredytowym, masz większą elastyczność. Opierając się na Twoim profilu finansowym, pośrednik może również umówić Cię na spotkanie z kredytodawcą, u którego masz największe szanse zakwalifikować się na kredyt. W razie wątpliwości porównaj oferty. A zatem, którego z nich powinieneś wybrać? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, mówi Eric Tyson, autor finansów osobistych dla opornych i współautor kredytów hipotecznych dla opornych. Widziałem zadowolonych klientów korzystających z obu opcji, mówi Tyson. Cytuję. Najważniejsze to porównać dostępne oferty. Koniec cytatu. Tyson sugeruje, aby uzyskać pakiety ofert kredytowych od pośrednika kredytowego i kilku kredytodawców hipotecznych, a następnie wybrać najlepszą ofertę w oparciu o stopę procentową i opłaty. Ostatecznie to, czy zdecydujesz się na pośrednika kredytowego czy kredytodawcę hipotecznego, zależy częściowo od Twoich finansów. Jeśli masz nienaganną historię kredytową, stały dochód i szukasz podstawowego kredytu, oprocentowanie kredytów hipotecznych i opłaty kredytowe prawdopodobnie będą się niewiele różnić pomiędzy kredytodawcami. Z drugiej strony, jeśli Twoja historia kredytowa nie jest najlepsza, prowadzisz własną działalność lub Twój profil kredytodawcy jest skomplikowany, może się okazać, że liczba kredytodawców hipotecznych, którzy będą Ci chcieli udzielić kredytu, jest bardzo ograniczona. W takim przypadku wygodnie będzie skorzystać z usług pośrednika kredytowego. W końcu zarabiają oni na znajomości poszczególnych produktów kredytowych. Przepisy zapewniają ochronę. Niestety wizerunek zarówno pośredników kredytowych, jak i kredytodawców hipotecznych został nadszarpnięty przez nieetycznych praktyków, którzy zbudowali sobie wątpliwą reputację podczas bańki realnościowej. Film Big Short, nakręcony na podstawie publikacji ujawniającej krach na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych w 2005 roku autorstwa Michaela Lewisa, przedstawia chciwych pośredników kredytowych, którzy posunęli się tak daleko, że za swój cel obrali nawet egzotyczne tancerki z zagrożonymi kredytami. W innym przykładzie The Miami Herald poinformowało w 2008 roku, że tysiące skazanych przestępców otrzymały licencje pośredników kredytowych wydane przez Stan Floryda. Wielu kredytodawców hipotecznych, nie chcąc zostać w tyle, zaczęło oferować kredyty obarczone wysokimi opłatami i ryzykiem. Praktyk tych jednak w dużej mierze zaprzestano. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów utworzone w 2010 roku w celu sprawowania nadzoru nad sektorem kredytów hipotecznych wydało w 2014 roku wytyczne, które obejmowały zakaz sterowania, to znaczy oferowania zachęt finansowych specjalistom do spraw kredytów, którzy namawiali klientów na kredyty, na które nie było ich stać. Kredytodawcy przestali oferować bardziej ryzykowne kredyty, które doprowadziły do powstania bańki realnościowej, a działania kredytodawców hipotecznych i pośredników kredytowych podlegają podwyższonej kontroli i pełnemu ujawnianiu. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na pośrednika kredytowego czy kredytodawcę hipotecznego, ilość papierkowej roboty będzie podobna. I jeden, i drugi sprawdzą Twoją ocenę kredytową i poproszą o deklarację podatkową, odcinki wypłat, salda na rachunkach bankowych i inne informacje wymagane dla procesu oceny ryzyka kredytowego kredytodawcy. Jednak płatności dla pośredników i kredytodawców różnią się i zrozumienie sposobu wynagradzania pośredników i kredytodawców może pomóc Ci w znalezieniu lepszej oferty. Pośrednicy kredytowi zazwyczaj otrzymują prowizję od kredytodawcy. Zwykle jest to 1-2% kwoty kredytu. W przypadku specjalistów do spraw kredytów w bankach, modele wynagradzania różnią się. Mogą oni otrzymywać prowizje, ale zazwyczaj pobierają wynagrodzenie plus premie. Aby zdobyć dla Ciebie najlepszą ofertę, pośrednik kredytowy może być skłonny negocjować wysokość swojego honorarium, mówi Tyson. A im większy kredyt, tym większa jest Twoja siła przetargowa. WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange Chicago. Polskie Radio Polska. Chicago. Radio Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 We'll be